Tą ostatnią sesję poświęcimy nauczycielom wiary. Poświęcimy jakby temu, co jest yy, kompletne do tego, czym mówimy. Mówimy dzisiaj o Biblii. Mówimy o osobistej relacji, intymnej relacji z Bogiem. I... Yy, trzecią rzeczą to jest, to są nauczyciele wiary, ponieważ tak naprawdę przyjmujemy rzeczy e, na pułapie naszej intymnej relacji z Bogiem, przyjmujemy je bezpośrednio od naszego ducha, przyjmujemy je studiując Pismo Święte i przyjmujemy je e, w wyniku ingercyjnych ludzi. I teraz, co jest dla nas niezmiernie ważną rzeczą, to jest e, Odpowiednie dobieranie nachodzicieli wiary. Że to będzie to dobre. To zależy tylko od Ciebie, I taka jaka będzie mądrość Twoja, taka będzie też, yy, kochani, skuteczność potem yy, Boga w Twoim życiu. Bóg może być tylko tak skuteczny w Twoim życiu, na ile Ty stworzysz Jemu warunki. Czyli Bóg nie jest w stanie, przejść twojej wolnej woli. Czemu? Bo ją sam stworzy i on nigdy jej nie naruszy. Dlatego w ogóle nigdy, słuchajcie, to jest niezmiernie ważne, nigdy nie dajcie się nikomu do niczego przymusić. Rozumiecie? Nigdy. Bo Bóg nie przymusza. Jeżeli cokolwiek czy ktokolwiek was przymusza, rozumiesz? to nie jest to z Boga. Powiem inaczej. Ja oczywiście biorę pod uwagę, że Ty normalny jesteś. Bo ja w ogóle w ten sposób rozmawiam z Wami, jesteś, Że Ty jesteś normalnym człowiekiem. Bo jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który jest na przykład opętany, na no, narodzony z Bożego Ducha, człowiek nie może być opętany, więc to jakby wyklucza rzecz. Ale generalnie na przykład, jeżeli ktoś jest opętany, to nie liczymy się z jego e, decyzyjnością, tak? Również, nie będę się liczył z decyzyjnością człowieka, który jest pod tak silną opresją demoniczną, nawet jeżeli jest wierzącym człowiekiem, tak? Że jego zachowania są irracjonalne. Nie będę się liczył z jego decyzyjnością. Bo widzę, że jego środek decyzyjny jest totalnie zamolony. Ale zakładając, że jest wszystko OK, to nikt nie może Cię przymusić. Nikt nie może Ci nakazać. Nikt nie może nawet Ci powiedzieć, że to Bóg Ci każe. Dlaczego? Bo tak nie robi. To, to, to, nie jest, to co mówiliśmy na poprzedniej sesji, to jest miłosna relacja. To jest miłosna relacja. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy zaczęli yy, tutaj będzie dużo, dużo mniej yy, wersetów do rozważań, ale dłużej na nich zostaniemy. do Hebrajczyków, 13 rozdział siódmy werset mówi nam tak. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. I Słowo Wodzów bo to jest, to nie są jakby słowo wódz, ono nie określa wszystkich usługujących, którzy gdzieś tam przez Twoje życie się jakoś przerzucili. Bo do naszego życia wiele osób może mówić, ale w ogóle jest wiele głosów, to jest bardzo ważne, jest wiele głosów. A od Ciebie zależy, którego głosu Ty będziesz słuchał. To jest, to jest Twoja decyzja. No i oczywiście, ja, ja, ja znam te religijne takie teksty, wiesz, ja słucham tylko Boga, nie? Wiesz To, to, jest, teoria. to jest teoria. To jest teoria tak zwana obronna. Wiesz, trzeba słuchać Ducha Świętego, tak mówią i odchodzą. Ja mówię, wiesz co? To, to dobrze, bo jak, się, że, jak Ty słuchasz Ducha Świętego, to słuchaj Ducha Świętego, słuchaj jest bardzo dobrze, jak ty słuchasz Ducha Świętego. Natomiast w praktyce jest tak, no nie, to nie do końca ten człowiek w ogóle wie, o czym on powiedział. Tak naprawdę w tym sformułowaniu trzeba słuchać tylko Ducha Świętego. Wiecie, co, co, co jest w tym sformułowaniu? Odczep się ode mnie celuńskim. Weź się odczył. O, to to jest za tym To no, trzeba, trzeba umieć czytać te białe kawałki Biblii. białe. Nie tylko te czarne, co tutaj jest, tylko te między tymi czarnymi też trzeba umieć czytać. To, się, to jest czytanie w Duchu Świętym, <grych> tak? I teraz e, wódz, to jest mentor. Zważajcie na wodzów waszych, waszych mentorów, czyli kogo ty uważasz za mentora? Kto jest twoim mentorem? Czy kim są twoi mentorzy? Wiecie, ja będąc w świecie byłem bardzo pysznym człowiekiem i ja uważałem, że ja sam sobie jestem mentorem. No i oczywiście to jest bzdura, bo to też był slogan, bo ja miałem innych mentorów. Miałem wielu, wielu mentorów, tak? Których nie nazywają mentorami. I tak trochę działałem jak mech, będąc w świecie, że wiesz, się przyczepiałem do czegoś i z tego żarłem, nie nazywając tego żerem. Prawda? Mówiłem, że to, to, jest, to, to jest takie środowisko, w którym ja sobie mogę tu być, ale to środowisko wcale, wcale, nie jest przez mnie wykorzystywane i tak dalej, to znaczy, że wykorzystywałem każde środowisko każdego człowieka. Byli mentorzy w moim życiu, bo w życiu każdego człowieka są mentorzy. Nie ma życia bez mentorów. Wszyscy jak tu siedzimy, mamy wzorce ludzkie. Każdy ma, czy chce, czy nie chce. Tak? Ludzie wpływają na nasze życie. I teraz od nas zależy, i jacy ludzie będą wpływali na nasze życie i w jakim duchu będą to ludzie, którzy wpływają na te nasze życie. I tutaj jest napisane, że pamiętajcie na wodów waszych. Tak? Czyli e, zwracajcie uwagę. Zacznijcie na nich zwracać uwagę. Początek jest taki, że ty musisz mieć swoich mentorów i od Ciebie zależy, kim oni będą. Nie obejdziesz się bez mentorów. Ja się nie obędę też bez mentorów. Każdy... I w ten sposób w ogóle ciało Chrystusa sobie usługuje, wiecie? My wszyscy mamy swoich mentorów, a oni mają swoich. Często... Bo ktoś mnie kiedyś zapytał, a ci mentorzy, jakich mają mentorów? Ja mówię, nie wiem, ale mają. Bo każdy zdrowy chrześcijanin ma swoich mentorów. Każdy zdrowy chrześcijanin ma jakieś źródła, na których się wzoruje. Wiecie, to w ogóle nie idzie, że cały czas do góry, że ten ma tego, ten ma tego, ten ma tego. To jest w ogóle system papieski, wiecie? Ale to tak nie ma w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym jest wszystko jak koło. Koło, koło, koło, koło. I ten często, który jest y, czyimś tam mentorem, to jego mentorem jest ten, który potrzebuje jakiegoś mentora. kiedyś zastanawiałem się nad takim jednym usługującym, tak sobie rozpatrywałem jego życie, i dowiedziałem się, że o, ma międzynarodową służbę, bardzo wielką służbę dokonuje potężnych rzeczy w Bogu ale ma takiego mentora takiego jakoś pastora starszego w jakimś małym kościołku tam stara to jest mentor jego no tam po prostu sobie jeździł do niego co jakiś czas, wiesz o co chodzi? facet po prostu przyprowadzał tysiące ludzi do Jezusa a sobie jeździł do tego dziadka i z tym dziadkiem siedział się, modlił tam w ogóle rozumiesz a ten dziadek sobie jakiś kościół prowadził nie, nie, kilkudziesięcioosobowy ty, wiesz, facet miał potężny kościół w swoim innym kraju, w ogóle inny człowiek, miał takiego mentora i ten mentor, to, też, to była też ciekawa historia, kiedy do niego dzwoni, mówi, przyjdź do mnie natychmiast. I ten do niego przyjechał, to było 500 mil pokonał, 500 mil. Ten wyszedł do niego i mówi tak, słuchaj, jest taki czas teraz, jeżeli nawet zauważysz, że jakaś kobieta siada na ławce przy tobie tak? To wstanie i odejść. Nawet go do domu nie wpuścił, i wszedł do domu i się zamówił. Ty, tamty, rozumiesz? On miał, on miał proroczy ogląd do jego życia. Ten z tego skorzystał. Ja skorzystałem z wielu, z wielu takich rzeczy w moim życiu. Wiecie, jak, jak wiecie, bardzo staram się torpedować kłamstwo. Ja kocham prawdę. Kocham prawdę. Kocham prawdę. Prawda dominuje moje życie. Cały czas do prawdy idę. Ja uważam, że wszystko wyrasta z prawdy. Miłość z prawdy wyrasta nawet. Tak? I między innymi torpeduję taki fałszywy ruch proroży, który jest w naszym kraju. W naszym kraju jest fałszywy ruch proroży puszczony. To jest fałszywy ruch proroży. On wymiera ten ruch proroży. Ja będę jednym, proszę Ciebie, z batów na ten ruch. Tak mam mam ambicje. Mam. Nie znoszę tego, ruchu. On niszczy ludzi, niszczy ludzi, kaleczy ludzi, kaleczy, kaleczy ludzi. Kaleków robi z ludzi, wiecie o co chodzi. Ludzie są poranieni, powyginani, po prostu żygać mi się na to chce, co oni robią. Po prostu mówię oficjalnie o tych rzeczach ee, i i wiecie, natomiast istnieje prawdziwy ruch proroczy. Prawdziwy ruch proroczy. I do mojego życia, kiedy są proroctwo uwalniane, to one są silne i one są prawdziwe. Jest kupa takiego chłana uwolnionego do mojego życia, bo tam ludzie na stopnie prorokują też różne rzeczy, nie? I 90% tego to jest śmietnik. To w ogóle nie jest, yy, wiesz, ja nie, nie dyskredytuję tych ludzi, ja dyskredytuję to, co oni do mnie mówią. Ale jest dużo prawdziwych rzeczy. I te prawdziwe rzeczy zawsze dokonują zmian w moim życiu. Zawsze. Zawsze. Zawsze. I na to trzeba być otwartym. Ja niektórym z Was opowiadałem te, takie historie. Na przykład kiedyś poleciałem do Izraela i postanowiłem z moim przyjacielem pochodzić sobie po starej, po starej Jerozolimie i dotarliśmy we dwóch sobie do takiego miejsca i było napisane przecież Ciebie, kościół syryjski. Budynek. I tam, bo my tam poszliśmy do tego budynku i tam widziała taka babcia po się sobie siedziła. Tak? Taka w, na czarno brana w takim kapelutku i dzieci trochę latały sobie tam. I my tam weszliśmy sobie obejrzeć i ona przywitała nas grzeczkę, uśmiechem i tam to musieliśmy sobie tak sobie rozglądać, Coś takiego starego to było, nie inne, takie nie było figur, nie było jakichś innych rzeczy, takie dziwne. I tam przyszedł człowiek, uklęknął, podniósł ręce do góry, zaczął się modlić. A tak siedzieli się dzieje się puszyłem. I po jakimś czasie wyrzystam. Ja mówię, ty, jaka jest jawka? W ogóle, nie? I ona do nas przyszła i, i mówi, no czasami taką łamaną angielszczyznę i tam nam mówi, no bo no, kim, my jest, kim my jesteśmy, My jej mówimy. A mówimy, a co to, to, to jest? Co to jest? Ona mówi, tak, taki, taki kościół jest. I mówię tutaj doglądam tego wszystkiego. Ja, ja mówię, a ta, tu długo tu jesteście. A ona mówi, no dwa tysiące lat. Mówię, <laughs> mówię słucham? Tak, mówi, to jest taki, mówi, to, to katolicy kiedyś wciągali te różne takie suwerenne kościółki, a nas nie wciągnęli, my tak jesteśmy. Jakby to znaczy, chcesz mi powiedzieć, mówię, że ta wspólnota się zbiera od dwóch tysięcy lat, tutaj? No tak, mówi wiesz. I ja mówię, ale ale, ale co wy to. Kościół, bo to Jezus też przychodzi co, co jakiś czas mówi, ale jak Jezus? No to przychodzi, się pokazuje ludziom, pozdrawia tam, mówi tam, to przyjeżdżają z całego Izraela tam nas z rakami, ich uzdrawia, I mówi, ja mówię, ale tak siedzę się, się patrzę, i ty, jak bajka jakaś w ogóle, wiesz, nie? A ona mówi, no i my tam po aramejsku umiemy mówić, wiesz, bo to jest Ja mówię, jak po aramejsku wy no, mogę pielęgnujemy, język aramejski uczymy, nasze dzieci tak od 2000 lat oni aramejski język, aramejski. I ona mówi, jak chcecie, to ja Wam się mogę pomodlić po aramejsku. I ona zaczęła się modlić po aramejsku. Tam. Jak przyszła Boża obecność, zaczęły się zsuwać sławki I ona w pewnym momencie na mnie spojrzała i mówi, mam słowo od Boga dla Ciebie. I ona zaczęła prorokować do mojego życia, ta kobieta. Ta. I to, co się dzieje teraz w moim życiu, to jest wynik tego prorostwa. I ona mówiła jeszcze inne rzeczy, które się będą dalej działy w moim życiu. Ona mówiła o wpływie moim na kraj. Ona nie wiedziała, skąd my jesteśmy wpływ. Ona powiedziała, jak ja będę wpływał na kraj. Ona powiedziała, że, będzie, że będziemy wpływali na rząd w tym kraju. Wiedzieli, to, to było prorostwo do mnie. Mieliśmy różnych kilka takich rzeczy. Inne były ostrzegawcze rzeczy. Mamy człowieka w naszym zespole, wstawienniczym, który mówi do nas konkretne rzeczy. Jedziemy na usługi, on na przykład dzwoni do mnie, mówi, będziecie jechali do mnie tą trasą, będziecie przyjeżdżali przez taki zagajnik, będzie po prawej stronie wyjazd tego zagajnika, będzie tam stał znak, aby, by, aby ograniczyć prędkość. Na tym znaku ograniczycie prędkość dokładnie do ilości na tym znaku. W ten sposób unikniecie wypadku samochodowego. I my wiesz, próliśmy, jakoś się przyglądałem w którą stronę wiesz? Nie będziemy dobra to teraz jedź tak jak ten znak mówi, my przejechaliśmy ten znak. nie wiem co by się stało, gdybyśmy nie przejechali. Czyli ruch proroczy funkcjonuje, to jest prawdziwy ruch proroczy, tak? Jest i fałszywy, który robi kupę zamęty i kupę sieczki, tak? Dlatego Bóg mówi do nas tak, że my musimy wybierać naszych wodów. Nie ma, że Ty nie będziesz miał wodów. Wszyscy mamy wodów i musimy mieć wodów, bo w Kościele jesteśmy wszyscy zależni od siebie. I to nie jest religia, to co teraz mówię. To jest normalne życie chrześcijańskie. My mamy mieć swoich wodów, niereligijnych, kacyków, którzy są alfą i omegą do naszego życia. Bo to, jest, to są czary i manipulacja. Rozumiecie? Ale my musimy mieć wodów. I ja mam wodów swoich. Oni często nie wiedzą, że są Często mnie nie znają. Ale ty musisz mieć wodów. I tutaj Słowo Boże mówi, że Ty musisz pamiętać, czyli być świadomy, wspominać nawodów Waszych, którzy Wam głosili Słowo. I tutaj jest użyte greckie słowo logos, Słowo w formie praktycznej. I teraz pierwszy punkt definiujący Twojego mentora, pierwszy punkt, Twój mentor musi głosić do Twojego życia Słowo praktyczne. Musi głosić Logos. Logos to jest Słowo w formie praktycznej. Słowo w formie zasadniczej, nie słowo ulotne. Bóg jest miłością. Ale słowo. Rozumiem. Bóg cię kocha. Rozumiesz? Słowo to jest. On słowo ci głosi. Bóg cię kocha. Weź. Naprawdę, to nie jest Logos, to jest jakaś informacja. Twój mentor musi głosić do Twojego życia praktyczne słowo, musi głosić Logos, bo z Logos wychodzi Rema. Rema to jest objawione słowo Boga dla Twojego życia, wypowiedziane w Twoim duchu, rozumiesz? ale ono wynika z przyjęcia logosu. Są trzy formy opisowe słowa. To jest grafa, czyli słowo spisane. I mnóstwo chrześcijan oni są na pułapie grafa, czytają. Rozumiem, co to chodzi? To będzie... Czytam. W porządku. Tak? Następnie jest logos. To jest słowo które stanowi dla Ciebie formułę praktyczną. I teraz przyjmując logos, w Twoim duchu powstaje rema, czyli osobiste prowadzenie do danej rzeczy. Logos to jest konkretna zasada. To są konkretne zasady Boże. I Twoich wodzów, Twoich mentorów musi definiować uwalnianie do Twojego życia logos. Mentor nie będzie ujawniał rema. Posłuchaj, teraz posłuchaj bardzo ważnej rzeczy. Mentor nie przychodzi do Ciebie i nie będzie Tobie mówił, co Ty masz robić. Żaden prawdziwy mentor nie mówi do Ciebie, jak masz żyć. Mentor podaje Ci, tak, formułę praktyczną życia. Natomiast on nie mówi do Ciebie, tak, że Pan mi powiedział, abyś żył tak czy inaczej. Jest kupa poranionych ludzi przez to że właśnie to jest ten chory ruch proroczy. Przychodzą, proszę Ciebie, Pan mi powiedział, że Ty się w tym roku ożenisz. I powiesz miał dziecko. I to będzie chłopiec. I on idzie, ten prorok człowieku. Czekasz do końca roku, człowieku, żony nie ma. Proszę Ciebie, dziecko to w ogóle, bo nie ma żony, to nie ma dziecka. I mówisz, co tutaj się stało? I wiesz, co się dzieje? Że myśli, gdzie zbudziłem? Gdzie ja tu zbudziłem? Wiesz, co trzeba zrobić? dopaść proroka. To proroka. To proroka. Rzuć go w bagażnik, wyjść do lasu i każ mu czytać psalm 118-118 razy. Masz mu to robić. Czytaj. Czytaj. Może Rema przyjdzie do ciebie. Przestaniesz ścieniać ludzi. Nie wolno mówić do takich, takich rzeczy. Teraz jak Randy Clark zorganizował grupę i przyjechali y, ludzie usługujący z Polski do Brazylii do niego tam y, usługiwać razem z Randy Clarkiem, to Randy Clark ich zebrał. Najpierw powiedział tak kilka rzeczy. Po pierwsze, nie prorokujemy do ludzi o trzech sprawach. Na temat za kogo mają wyjść za mąż, się ożenić. Po drugie, ile i kiedy będą mieli dzieci, jakie, Natomiast Po trzecie, że ich służba jest większa niż ich kościół i muszą wyjść koniecznie szybko teraz, bo ich to przykniecie, ale ty z góry zabronił. koniec głupoty. Rozumiesz? To są trzy najpopularniejsze zwiedzenia prorocze. I następnie cała plejada zwiedzeń uderzających w krzyż. Rozumiesz? Przychodzi prorok i wyjaśnia Ci, dlaczego Ty chodzisz. Czujesz klimat? No prorok Ci mówi dlaczego Ty chorujesz? ja Ci powiem dlaczego chorujesz. Ja nie muszę być prorokiem. Chorujesz dlatego, że nie przyjąłeś uzdrowienia. Taka jest, moja, taka jest prosta diagnoza. Jest jeden, jedna rzecz. Tylko dlatego chorujesz. Z jednego powodu chorujesz. Tak? Z jednego powodu. A wiesz, dlaczego chcesz prorok Ci będzie wyjaśniał różne rzeczy? I ogłaszał, jakie rzeczy na Ciebie przyjął. A ja ci powiem, że ją ja grzeszysz. Bo chcesz. Bo lubisz. Wiesz co grzeszyć? Bo lubisz. Jak umysz No weź. <guluję>. No po krzeszy i się cieszy. <guluję> to już ja nie chcę grzeszyć, bo to nie grzesz. Jeszcze z niegrzeszenia nikt nie umarł. Rozumiesz? Ja byłem członek, umierałem trzykrotnie od kokainy, potem zauważyłem ciekawą formułę. Od nieprania narkotyków jeszcze nikt nie umarł. Od niepicia też nie. Ty, od niecudzołożenia się nikomu życie nie zawaliło. Uuu. Niesamowite to jest w ogóle jakie odkrycie. Niesamowite odkrycie. Słowo rozpatrywać. Oznacza patrzeć, rozmyślać, pojąć, uznać. Rozpatrując. Co mamy robić? Rozpatrywać. Bierzemy naszego mentora i my rozpatrujemy. Tak? Rozpatrujemy. Czyli my patrzymy, rozmyślamy, pojmujemy, uznajemy. Czyli my nie bierzemy jakkolwiek rzeczy od człowieka, który przychodzi do naszego życia. No tak, on jest... On jest pastorem, to on wie lepiej. Niekoniecznie pastor wie lepiej, chcę Ci powiedzieć. W ogóle wcale to jest nieprawda, że pastor wie lepiej. Amen. Amen. Rozumiesz? Ci z Was, którzy mnie znacie lepiej, to wiecie, że pierwszą prostową rzeczą, o której mi zależy, to jest taka, żebyście nigdy nie byli ode mnie zależni. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Nie chcę, żebyś był ode mnie zależny. Nigdy. Chciałbym, żebyś był ode mnie Mądrzejszy, silniejszy, na tym mi zależy w ogóle. Ja mam w ogóle niesamowite parcie na produkcję jednostek bojowych. To mnie kręci w ogóle, rozumiesz o co chodzi? Mnie kręci, mnie kręci to, że ktoś zwycięża, rozumiesz? Mnie to kręci. Jak Ja na to ja jestem niesamowicie podekscytowany tym, że ktoś niszczy piekło. Jak ja mogę na to patrzeć, to ja sobie od... ja mówię, ja mówię, Boże Atra, nie musicie wszyscy wiedzieć, co to atrat. Jakkolwiek. Bardzo się cieszę, kiedy widzę, że ktoś niszczy piego, A piego mogą niszczyć tylko silne, niezależne od drugiego człowieka jednostki bojowe. Tak? I jedyna relacja, która ma być między nami, to ma być relacja miłosna. Inna relacja ma być wykluczona z naszego życia. Znaczy, jakakolwiek inna relacja nie wchodzi w Czyli albo się kochamy, albo z sobą nie przebywamy. Po prostu. Rozpatrując koniec ich życia. Rozpatrując, czyli patrzą, patrzymy, rozmyślamy. Co to jest koniec? Grecki orygina mówi wychodzenie, czyli rozpatrując ich wychodzenie. A życie to jest tryb życia, zachowania, a więc ta formuła mówi tak. Woda Twojego oglądamy z perspektywy w jaki sposób on wychodzi z różnych sytuacji w jego życiu. A więc teraz spójrz na to. Nie każdy, kto głosi słowo Boże, może być Twoim mentorem. Ty nie możesz sobie obrać kogokolwiek. Ludzie mówią: Po w internecie tamten, tamten zrobił to i tamte. Ja mówię: nie, Przepraszam, tylko znasz. Nie no, ale ten brat on głosi. Ja mówię, ty, teraz wszyscy głoszą. Głosić nie ma żadnego problemu. Kupujesz kamerę, kosztuje półtora tysiąca złotych, stawiasz o sobie i głosisz. Jeszcze raz mówię, kto, kto yy, wszedł na tego gościa, jesteś zwycięzcą? Wejdźcie, widziałeś to? O wejdź, wejdź sobie, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, wejdź sobie w YouTubie widzisz. Facet zaburzony silnie. Rozumiesz, zapludy w życiebie, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, nawet jeśli upadnie w samochodzie jesteś diamentem, jesteś diamentem. Półtora miliona ludzi to coach, Coach! on głosi. Rozumiesz, on głosi. Czasami syn przychodzi do mnie i pokazuje mi pewne jakieś, jakieś, jakieś rzeczy w internecie. I przyniósł mi kiedyś szansę na sukces, albo, albo ten drugi, taki idole być. Nie. I tam jest, przychodzi kość I on udawał tego, o jej powiedz mi, Stachurskiego. Po prostu mnie porozłożyło. Wyszedł kość no nie, i zaśpiewał piosenkę Stachurskiego ale zaśpiewał ją w taki sposób, jakby był najarany. Sumie, wiesz, facet totalnie bez osobowości zaśpiewa taką piosenkę o osobowości, nie? I to było niesamowite, wiesz. Ja zna, na, na, na, wiesz, ja mówię, o Boże. Ja jestem ja głupa, ale o co chodzi? Nie każdy, kto głosi, może głosić do Twojego życia. Nie możesz do tego dopuścić. Ty nie możesz sobie takiej krzywdy zrobić, bo tam w internecie ktoś głosi. To nie ważne, że ktoś w internecie głosi. Ty. Ale on ma duży kościół. A to nie ważne, że on ma kościół duży. Duży kościół nic nie znaczy. Nic. Nic. To nic nie znaczy. Są takie miejsca, przyjaciele, że się w głowie nie mieści. Wielkie. To nie ma żadnego znaczenia, że coś jest wielkie. Zrozumcie, to jest bardzo ważne. To nie ma znaczenia. W dzisiejszej dobie masowego oszustwa to nie ma żadnego znaczenia. Rozumiesz? Żadnego znaczenia. Dzisiaj można zrobić wszystko. Można założyć głupawą partię, głupawy kościół, rozumiesz? Dzisiaj można to wszystko zrobić. Można, dzisiaj są techniki, techniki, można się nauczyć tego. W Brazylii jest wielkie przebudzenie, największe na świecie, ale jednocześnie przy tym powstaje potężna kultura, która w ogóle nie ma nic wspólnego z przebudzeniem. Przebudzenie dotknęło dzieci w Brazylii. Dzieci kłoszą, uzdrawiają, uwalniają, skrzeszają z martwych. Jednocześnie ludzie, którzy nigdy nie poznali Boga, uczą dzieci, w jaki sposób mają zarabiać dla nich pieniądze. Uczy się technik. Uczy się technik. Uczy się ludzi mówić innymi językami. Uczy się padać pod mocą. Uczy się świętego śmiechu. Rozumiecie, o czym ja mówię? Uczy się charyzmatycznych zajawek. Pamiętaj, diabeł to wynalazca złego. Nie wolno ci się pać herezji, bo herezji się nie boimy. Nie boimy się herezji, nie boimy się grzechu, nie boimy się błędów. W ogóle niczego się nie boimy, halo? My w ogóle się nie boimy. Idziemy jak przecinaki do przodu. Jak spadniemy w jakieś pajorko, nasz tata nas wyciągnie. To nie chodzi o to. Wyznajemy pawową metodę, tak? Biegniemy, a nas panie zatrzyma jak w zwykłym kierunku będziemy pięć, tak? Ale musimy być świadomi kogo my słuchamy. I co my przyjmujemy? Nie wszystko jest dla Ciebie. A nawet jeśli coś jest z Boga, to też niekoniecznie jest dla Ciebie. Bo są czasy i pory Amen. naszego rozwoju też duchowego. Amen. I nie wolno zrobić pewnego dziwnego ruchu, bo inaczej będzie problem. Zasadniczo mentora szukamy w ten sposób, że przyglądamy się, jak on wychodzi z różnych sytuacji życiowych. My musimy znać życie naszych mentorów. Nie opieraj się jedynie na tym, że ktoś naucza czegoś. OK? Musisz znać życie mentora. Słuchaj różnych usługujących, ale mentorów, tak? Mniej niewielu. Co mówi święty Paweł? Wielu możecie mieć nauczycieli, tak? Ale ojców w wierze macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię Chrystusową. Gdzie Paweł staje? Paweł nie mówi do nich, nie słuchajcie kogoś tam. Nie! Paweł mówi ale konfrontujcie to, co słyszycie, z moim nauczaniem, bo mnie znacie. Wiecie jak żyję, wiecie jak wychodzę z tych rzeczy, wiecie, że, wiecie, że siedzę teraz w pudle, tak, a mam się lepiej niż Wy. Vater taka odsiedział w tak zagłoszeniu Ewangelii i napisał im te wszystkie listy z więzień. I te listy podnosiły ich kościoły. Rozumiecie o czym ja mówię? Facet siedział zakuty w okule w kajdany. Tymoteusz do niego przychodził, a temu przez kratę dyktował list do Efezjan, do Koryntian i dawał im duchowe wskazówki, tak? Kondycja Pawła była lepsza niż kondycja ludzi w kościołach. Paweł mówi, ze mnie przykład. Bierzcie przykład! Mentor musi dawać Ci przykład! Przykład! Przykład, dlaczego chcę? Ja tak naciskam na, na, na świadectwa. Dlaczego ja tak naciskam, żeby to wszystko nagrywać? Dlaczego ja naciskam, żeby życie swoje pokazywać ludziom? Wiecie czemu? Bo ten kraj potrzebuje wzorców. Oni muszą wiedzieć, że ty się nazywasz taki, tak, że taki jest taki numer do Twojego telefonu. Rozumiesz? I że ty to ty. A nie, nie, jestem taki incognito. Jestem chrześcijanin incognito. Chrześcijanin incognito. Incognito. Ludzie mówią: z uwagi na, na, na, na zawód, który, który ten to e, e, ma, prawda? To, to ja nie mogę tak się ujawnić. Ja mówię: jaki zawód masz? Nie jaki ty jesteś. Masz jakiś zawód, który się nie ujawnia? To zmień zawód. Przepraszam, zmień zawód. Bo tu jest napisane, że jesteś Światłością Świata, tak? I nie zakłada się na to czego? Klosza. Jak Twój zawód jest kloszem na Twoją światłość, to zmień zawód. Spokutuj ze swojego zawodu. Spokutuj z zawodu, bo zawód Ci przeszkadza świadczyć. Rozumiesz mnie? Nie mów do mnie takich rzeczy, że Ty masz taki zawód. Twój zawód w ogóle nie jest ważny w tym momencie. Wręcz powiem inaczej: Twój zawód ma być uszyty do szerzenia królestwa. Użyty! Czy ty jesteś wojskowy, policjant, psychiatra, prezydent, ktokolwiek. Musisz się otworzyć i powiedzieć: karabin, jestem Chrystusowy. Amen. I jeszcze jeszcze przykład. Kraj potrzebuje wzorców, a nie inkognito, Inkognito. mentor swoje życie i święty Paweł wbijał im to jak młotkiem do głowy, naśladować, greckie słowo mimos, od tego jest mimika, od tego jest mim też, naśladować, co to znaczy mieć mentorów, co to znaczy mieć nauczycieli w wierze, to znaczy, że my mamy wzorzec, za którym podążamy, jak mimowie, Rozumiesz? Wykonujemy te same ruchy. Pierwszy kościół, jak założyliśmy, ja przez 6 miesięcy głosiłem tylko czyjeś kazania. Miałem cały zeszyt zapisany czyimiś nauczaniami, przerabiałem je trochę, rozumiesz? I mówiłem do ludzi. Sześć miesięcy. Dopiero po sześciu miesiącach ja pierwsze swoje kazanie napisałem. Nie dla... Nie dlatego, że, że ja nie mogłem pytać, ja mogłem, tylko chodziło mi o to, żeby najlepszą jakość ludzie mieli. Bo ja widziałem, że te rzeczy po prostu rujnują piekło i budują ducha. No to ja mówię, dobrze, to ja to wezmę teraz, Boże, i formułę jakąś ułożę i po prostu po prostu w łeb. Tak? Bo tu jest kwestia wzięcia broni. Nie ma autoryzacji. Jak ja się przyglądam na chrześcijan, jak autoryzacja jest, no nie można tego u, u, u, u, u, Albo książka jest chrześcijańska, jest chrześcijańska książka, jest autoryzacja. Nie wolno tutaj fragmentów tego wszystkiego, wiesz? Nie, tego nie. Ktoś mówi, że w ten sposób. I ludzie się tłumaczą, no w ten sposób to my tutaj zbieramy pieniądze na służbę, ja ją nie weź. Ale weź przestań. Ja znam służby, które na swoich książkach, tak? Piszą tak. Wręcz wskazana jest, tak? Wręcz wskazane jest propagowanie tych tekstów wszędzie, gdzie to jest możliwe. Jedynie prosimy o zachowanie autora. Tak? Żeby wiadomo było, kto to napisał. Czemu? Bo to jest bardzo dobre. Bo ty masz imię, które ma być znane. Bo w Twoim imieniu, w Twoim nazwisku ma być rozpoznawany Chrystus. Ale ma to się rozszerzać. To ma płynąć. Nie ma autoryzacji. Autory... Ja? Jak? Co? Jest jak ja na przykład ludziom mówię, że mogą korzystać ze wszystkich naszych nagrań, ze wszystkiego. No to, ale to tam potrzebujemy zgody. Ja mówię, ale tam w, tam w telewizji, czy w, wiecie, w gazetach, ja mówię, ale nie musicie mieć zgody, bo ja nie, ja, nie pod... ja się zgadzam, tak? Proszę bardzo, my są już dziwieni, naprawdę? Ja my naprawdę, bierzcie, tylko mówię, uważajcie, bo tam są, wiecie, ja tak naprawdę to mnóstwo rzeczy to robię nielegalnie, tak? Bo ja ludzkie twarze filmuję tą kamerą, ja tylko jak ktoś do mnie się zwróci potem, wiecie, to, to ja to wykasowuję, Ale ja tego nie wykasowuję wcześniej. To wszystko jest w internecie. Mówię to tylko ludziom twarzy zadzwoniacie, jak publicznie podacie, żeby tak. 90% ludzi nie zależy, tak? Ale mam te 10%, które. Nie chciałbym, żebyś wyemitował to, jak mam uwagę na demonów. Ja mówię, czemu jeszcze nie mogę spytać? No wiesz, mam taką pracę. W <śmiech> porządku, to nie ma problemu. <śmiech> Nawet tutaj poprosiłem ludzi, żeby filmowali z drugiej strony. Są różne przypadki. Kiedyś kuryblejk na człowieka wylał olej ku uzdrowieniu, że został uzdrowiony, a następnie podał go do sądu do zniszczenia, ubrania. Są różne jazdy. Różne, różniste. Uważajmy, kogo słuchamy, uważajmy, kogo przyjmujemy jako mentora do swojego życia. Bo to wpłynie na nasze życie. Rozumiecie? To wpłynie Mentor wybije na Tobie piętno. Co naśladujemy? Wiarem, czyli zaufanie, przekonanie. Co naśladujemy? Wiarem. Ja się pytam, jak można naśladować tak, ludzi, którzy tępią wiarę? Ludzie mówią, który jest moim pastorem. Ja mówię ty, ale ten Twój pastor mówi rzeczy, które są wbrew wierze. No to mój pastor. Dobrze. Ja już nie gadam więcej. Ja nie gadam. Wiecie, w naszej kraju jest takiego, że jest wierność, wierność. Kiedyś Michał napisał y, dobry artykuł na temat, y, czy to jest wierność duchowa, czy to jest wierność duszewna, czy cielesna. Przypamiętam jak to był tytuł. Ale w zasadzie, że była różnica, tak? To nawet nie było wierności, tylko lojalności. Lojalność duchowa, czy wiesz, jak to, pokazać, to, to, to, to, to, to ważna sprawa, to jest różnica. U nas się mówi nieważne, nieważne jak, ale bądź wierny, bądź wierny. Teraz też człowiek do mnie dzwoni, jakiś tam się paciuszka religijny nie zgodził na to, żeby wszedł i głosił na ich terenie, proszę Ciebie, i ten, i, i on mówi, no muszę zostać wierny, bracie Arturze. Ja mówię, dobrze bracie, zostań wierny, Hallelujah. No co mam mu powiedzieć? Zostań wierny, no, no bądź wierny. Też będę wierny ładuje zimną inną drogą. <śmiech> Naprawdę. Się przebiorę, jak coś tam zrobię, więc zrobię, że to jest majstruje. Tak? Dlaczego? Dlatego, że to jest słuszny przyczynek. Nie wolno nam mieć nad sobą nikogo, kto będzie dławił nasze życie. Musimy mieć duchowych ojców i duchowe matki. Tego musimy szukać. Ja tego szukam i mam. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem, bo to ukształtowało moje życie. Zaraz wam o tym powiem więcej. Hebrajczyków 13,8 mówi tak, Jezus Chrystus wczoraj dziś ten sam na wieki, wczoraj dziś ten sam na wieki. Mentor nasz musi być człowiekiem, który propaguje Chrystusa wczoraj dziś, jutro takiego samego. Rozumiesz? Twój mentor, musi propagować Chrystusa w takim wymiarze, w jakim Chrystus jest. Jeżeli on od tego odchodzi, tak, to musisz zrezygnować z niego jako ze swojego mentora. Bo to, co przyjmujesz, takim się stajesz. To jest bardzo proste. Jesteśmy na wzór naszych rodziców. Jak się rodzi dziecko jest podobne do sąsiada, to są kłopociki. Rozumiesz?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 nieobeznany z czymś. Nasz mentor nie może być gościem, tułaczem, nieobeznanym z czymś. Mentor twój musi być człowiekiem uwalniającym do twojego, do twojego życia praktyczne, konkretne rzeczy. Rozumiesz? Praktyczne, konkretne rzeczy, które spowodują uwolnienie objawienia. Uwolnienie objawienia. Mentor musi kłaść grunt pod objawienie do Twojego życia. Takich mentorów musisz obierać, takie książki musisz czytać, innych nie czytaj. Dzisiaj jest czas, gdy musimy naprawdę mówić ludziom, nie czytajcie pewnych książek, rozumiesz? Bo ja nie wiem, co się wydarzy po przeczytaniu tych książek w Twoim życiu. Mówię, ja zawsze mówię, nie czytaj pewnych książek, nie chodź w pewnych miejsc. Nie wiem, jak jestem w Duchu Świętym, ja mówię, okej, okay, patrzę, a pa, już go nie ma, już poszedł, przeczytał literat człowieku, parę książek, poszedł tam się, zafiksował i on teraz jest tam. I do naprawdę wartościowych ludzi się wywaliło. Wartościowych ludzi. Wspaniałych, wartościowych, bożych ludzi, którzy są w takim stanie zawieszenia, nie wiem, gdzie oni są Nic nie dzieje się w ich życiu, nic. Oni są w jakimś... Mówi, jestem tutaj. Mówię, ale co tam robią? Tam nic nie ma. Hebrajczyków 13 10 13. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść którzy służą przybytkowi, bowiem ciała tych zwierząt, których krew Arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem, dlatego i Jezus aby uświęcić lud własną ofiarę, cierpiał poza bramą, wyjdźmy więc z niego poza obóz, znosząc pochałpienie jego. A więc widzimy, że przyjęcie określonej formuły mentorskiej spowoduje w Twoim życiu co? Dyskryminację i opresję. Tak jak nauczyciel, którego przyjmujesz, jest opresjonowany, tak i Ty będziesz opresjonowany. Mam dla Ciebie taką wiadomość. Według rodzaju swego rzeczy się rozmnażają, rozumiesz? Jeżeli będziesz przyjmował określone nauczania od określonych ludzi, to będziesz miał tak, jak ci ludzie mają. Rozumiesz, na czym też polega? Tak, jak ci ludzie mają. Jezus mówi tak, jeżeli mnie nazwali Beelzebubem, czemu mieliby was nazywać inaczej? Przecież jesteście uczniami moimi, prawda? Jeżeli mnie nazywają Berzebubem, to na moją żonę nie powiedzą, ma nie licz, a tylko mówią żona Berzebuba. Prawda? Bo to jest normalna rzecz. Tak nazywają ją, ponieważ jest moją żoną. Mówią, aha, już i ty wyszłaś w wierzchu na przykład. Już! A więc musisz liczyć z opresjami. Nie licz na to, że będziesz miał w porządku we wszystkich miejscach. Jeżeli myślisz, że tak można żyć, to jesteś w wielkim błędzie przyjmując mentora, przyjmujesz ciężar gatunkowy mentora. Rozumiesz? Tak samo jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia, przyjąłeś ciężar gatunkowy Chrystusa Jezusa. Bardzo proste. Jak Ty chcesz być... Ludzie przychodzą, ale mnie tak potraktowali. Ja mówię, a jak Ty chcesz być traktowany? No bo jestem dzieckiem Bożym. Ja mówię, na no to zobacz jak Syna Bożego traktowali, Ty. A co Ty chcesz? Ja nie rozumiem. To jest podobnie do Jezusa. No to dziwisz się? Czy z cegłą po ulicy? Czym Cię mają gonić? Z tabliczką rzekolady? Będą chcieli dać kawałek czekolady, za co ty robisz? Będą Ci chcieli włeb Rozumiesz? Będą się śmieli z Twoich dzieci. Będą się śmieli z Twojej rodziny. Rozumiesz? Czy to normalne, ja nie rozumiem. To nic dziwnego. To w ogóle nasze dzieci może być przygotowane na to. Ja będę Wiktora, Kilka lat temu, jak był maluszkiem jeszcze, przychodził i mówi, tato, on się tak upewniał, ale to my, my znamy prawdę, tak? Ja mówię tak, bo był jedynym chłopcem, który nie chodził w całej szkole na religię, chodził na świetlicę, i gdzieś tam siedział. No i oczywiście wszyscy w klasie byli, byli inni, tak? I on przychodził i mówi, tato, ale to na pewno my, na pewno my znamy prawdę, mówili to. Dobra, Chciał tak. się upewnić. Mu. To my znamy na pewno, czy to, no bo rozumiesz, jest jeden przeciwko dwudziestu, tanio, tak? To nie to, że oni go tam... Oni jemu to zazdrościli w ogóle, tak naprawdę, bo nikt nie lubi na ligi chodzić, tak? Mówi, ale ty masz dobrze, to minął. Jeszcze na świetlicy sobie, nie? Ja, wiesz, bo, bo to, to, to już, my też wyrośliśmy z pewnego, to już nie jest ten czas, że tam te dzieci tak bardzo są prześladowane, że dzieci to się cieszą, tak? Nie trzeba się nauczyć 180 w ogóle tych, jak to się nazywa, tych przykazań, punktów tam, żeby cię wiesz. Komu nie dać, a potem się wybierzmować. Wierzmowanie to jest siła, co? Ty teraz wszystko, jaka to siła jest, wierzmowanie? Czujesz? Ty niezbawiony człowiek przychodzi do niezbawionego człowieka, kładzie na niego ręce i mówi: Masz ducha świętego, i poszedł. W ty, ale panem! Ty, on jest otwierdzony! On jest otwierdzony, bo Ducha świętego ma, będzie miała zajara z tego wszystkiego. Człowieku! Teraz się skojarzyłem, jaka jest siła! Mega! W ogóle taki szans, w ogóle wiecie. Mentor to jest człowiek, który wniesie do Twojego życia zarówno plus, jeżeli chodzi o Boży standard, jak i minus, jeżeli chodzi o świat. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Z otwartą piersią stawa i mów tak. Ja tak mam, ja tak mam, ja to pewien czas w internecie drukuję całą listę ludzi, których należy słuchać, rozumiecie? Ja mówię, proszę nie słuchać tam głupot. rozumiesz? Nie słuchać! Ola Możera i jakichś innych człowieku zarazy i inne kłopoty człowieku, wiesz, puszczają kaleków, przywożą człowieku na ten i kalega opowiada, jaki on jest szczęśliwy, on tak blisko Pana jest, żeby nie ten wózek inwalidzki, to on by tak blisko Pana nie był. Rozumiesz? a i mówię, o, Boży Człowiek! Nie, nie, Boży Człowiek! On opamiętaj się! Rozumiecie? Tego jest pełno, pełno wszędzie. Pełno wszędzie. My musimy tak działać, wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest niszczące dla ciała Chrystusa. Ja się na przykład w ogóle nie wypowiadam na temat ludzi, którzy się nie wypowiadają publicznie. W ogóle. Ja najwyżej prywatnie z nimi się... Ale jeżeli ktoś publicznie, tak? Publicznie głosi rzeczy, które są antychrystusowe, tak? Co to jest za słowo antychryst? To jest antychrystus. Rozumiecie? Antychrystus jest antychrystus. Coś przeciwnego Chrystusowi. Wszystko, co jest przeciwne w formule Chrystusowi, jest antychrystyczne. Amen. Tak? Jeżeli ktoś publicznie głosi, że choroba tak, jest od Boga, aby można było przez nią uzyskać wzrost w życiu człowieka, to niestety, ale to jest nauczanie antychrystyczne. Amen. Tak? To jest antychryst. Dlatego jest napisane, że już wielu antychrystów wyszło. Skąd wyszli? Spośród nas! W ogóle wiecie, kim będzie antychryst? Czy nie wiecie? Charyzmatykiem. no lubi. Kim będzie? Gdzie mówi w innych językach? Gdzie prorokowa? z kim on będzie? Gościem mówią, że tam, wiesz, Janek był Janek, swajka turysta przecież był antychryst, czy na następny jakiś, tak? To nie są antychryści żadni to nie są antychryści, antychryst to będzie charyzmatyk, tak? Który pociągnie za sobą ruchy charyzmatyczne i pociągnie za sobą Żydów. Będzie muzułmaninem będzie. Jakim muzułmaninem będzie? Będzie spreparowany chrześcijaninem. Rozumiesz? Który doprowadzi do tego, że odbuduje się świątynię w Jerozolimie połączy ze sobą. Będzie wielkim, ekumenicznym, wspaniałym, charyzmatykiem. To będzie antychryst. Będzie wpływał na sferę społeczną i polityczną. Chłopaczy wszystko od nas będzie. Myślicie, że co to będzie? To będzie muzułmanin, muzułmanin, ktoś tam jest muzułmanin. Jaki muzułmanin? Który muzułmanin, miał świątynię będzie chciał odbudować? Czujesz klimat? Weź tam, ja powiem pod tą ścianą, tam człowieku naliczyłem 60 radiowodów stało. 60 zbrojnych radiowodów. To jest najbardziej zaogniony punkt na świecie. Tak? Ściana płaczu. Czyli fragment świątyni jerozolimskiej. Człowiek, oni tam się, by mogli tam się podusili wszyscy. A kim, Jaki muzułmanic świątyni Salomona odbuduje? Wiecie kto odbuduje? Chłopak z branży. Tak to wygląda. I tylko tak ważną rzeczą jest, żebyśmy opierali sobie odpowiednich duchowych ojców. Musisz pozwalać, aby zradzało ci coś, co jest żywe, co jest silne, co jest prawdziwe. Musisz pozwalać, aby to na Ciebie wpływało. Musisz być mądry, obserwować to też, co się dzieje, nie bezkrytycznie przyjmować wszystko wokół. Tak? Ja zawsze do ludzi mówię, badaj mnie, badaj moje życie. Patrz, czy ja tak żyję, jak mówię, bo jak ja żyję inaczej, niż ja mówię, to mnie w ogóle nie słuchaj. Jak mnie przyłapiesz na ścianie, ty nie możesz na upadku przyłapać, bo ja jestem człowiekiem, ja mogę upaść. Tak? Ja w życiu nie będę udawał, że ja jestem doskonały, bo nie jestem w swojej duszy ani w swoim ciele. Mam upadki, mam różne rzeczy, ale jednej rzeczy, której nie ma w moim życiu, to nie ma ściany. I nikt mi tego nie zarzuci. Ja nieraz do no, ludzi mówię, nie wierzysz jak żyję? Przyjdź, zapłacę ci jeszcze pieniądze, pomieszka. Ja nie mam warunków, jaki super, ale prześpisz się tydzień, zobacz, czy ja tak żyję, jak mówię, albo, albo człowieku w ogóle mnie nie słucha. Ja tak żyję, jak mówię. Tak żyjemy. Rozumiecie? I tak i musicie szukać ludzi, których będziecie widzieli w jaki sposób oni wychodzą, wychodzą z sytuacji różnego rzędu w życiu. To jest mentor, a nie przychodzi, dość ładne kazanie gdzieś ci powie. No, takie piękne kazanie powiedział w internecie. Ty. I koniec. No, weź mu przetłumacz teraz. No, ale po co osłuchasz, słuchasz później? No, ładnie powiedział. 1-3 Pierwszy list Jana 4-1-3 Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznacie ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przed w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przed ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie ten duch. To nie pisze, że jest ja tylko ten duch, że jest na świecie. Co to znaczy wyznaje? Ludzie mówią, no tak, to On przecież wyznaje, że Jezus jest Chrystusem przed wciele. Nie. To greckie słowo to jest homologeo tutaj. Wyznaje. Greckie słowo homologeo, również to samo słowo jest użyte, kto wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem. Wy myślicie, że co? Że ktoś kto wyzna, takie coś powie. Jezus jest Panem. To jest zbawiony? To jest pstura. Greckie słowo użyte tutaj jako wyzna, to jest homologeo. I homologeo znaczy zgadzać się, uznać, zawrzeć umowę. Zgadzać się, uznać, zawrzeć umowę. Wiesz co to znaczy zawarcie umowy? To znaczy, że jak Ty powiesz do mnie, Jezus jest Panem moim, to ja zaczynam od Ciebie wymagać tego, żebyś chodził według tego, co powiedziałeś. To znaczy, że Ty zawarłeś umowę z Jezusem. I jak Ty za chwileczkę, rozumiesz, zaczynasz żyć na moich oczach, innym życiem, to ja mówię do Niego, przepraszam bardzo, Ty zawarłeś umowę z Jezusem, czy nie zawarłeś? Jezus jest moim Panem! Panem mój jest Jezus. Dziękuję. To no jest Panem Jego. Ale iść do pracy na przykład, podpisz umowę z pracodawcą, proszę Ciebie, i następnego dnia już nie iść do pracy. Proszę pan. Przecież tam pracujesz. że pracujesz, to nie iść do pracy. Podpisz umowę. Homologueo! Tak? Pracuję tam. Ale przecież nie jest do pracy, I napij się na przykład. jutro, jutro, jutro piję. Boż ma podpisaną umowę, przez ciebie to pije. Wiesz o co chodzi? pije. wracam za trzy dni, a że pytał mnie, przepraszam, o w czym problem tutaj? No bo ja to pracuję, ale nie pracujesz. Nie pracujesz. Wiesz dlaczego wielu ludzi żyje jak żyje? Bo nigdy Jezusa nie poznało. Bo gdyby homologeo nastąpiło, tak? To by nastąpiło nowe narodzenie homologeo. I teraz kto wyznaje, że Jezus jest Chrystusem? Czyli słowo e, w ogóle homologeo ono się składa z dwóch elementów. Pierwszy to jest razem, naraz, wespół. Drugi to jest właśnie logos. Czyli homologeo to znaczy, że zgadzam się w stu procentach z przesłaniem Jezusa Chrystusa. I teraz gość, który mówi tak, ja uznaję, że Jezus jest w ciele, natomiast w Jego nauczaniach, tak, zaczyna być absolutny problem z tym, to znaczy, że to nie jest Duch Chrystusowy, w którym On mówi. Ja nie mówię, że On się nie narodził z Bożego Ducha, ale ja mówię, że On nie mówi w Duchu Chrystusowym. I ja mówię, że On nie będzie moim mentorem. Rozumiesz, mnie? I dla mnie absolutnie to, co On mówi, nie jest prawomocne. To nie ma żadnej siły! To nie jest prawomocne! To nie jest prawomocne! Ponieważ On, teoretycznie, przecież my ludzie wszystko możemy powiedzieć, przecież możesz powiedzieć, co chcesz. Wiecie, jak ja słyszałem głupoty? Że człowiek, który nie jest narodzony z Bożego Ducha, to nie może powiedzieć, że z jego panem. Głuchy telefon ostatnio graliśmy w tym, w Zakopan. Nasz Syn jeszcze nie oddał życia Panu Jezusowi i puszczony był w głuchy telefon, że Jezus jest moim Panem. I On odpowiedział Jezus moim Panem. No to co z tego? To bardziej, że, jest, że, to, że, na, że mój Syn to powiedział, to co? Wyznał to swoimi ustami. No to co z tego? Przekon się z tym nie zgadza. <śmiech> no się nie zgadza z tym. Ludzie no, to taka zabawa. Dobrze no, się bawiliśmy wszyscy, ją też, nie? Zabawa. Wielu ludzi bawi się w ten sposób. Wyznaje trzymają kogoś, przeżyli, w cudzysłowie, za garbo wyznaj, wyznaj. Ludzie są załamani, ja czasami patrzę w ludzie są załamani, załamani różnymi sytuacjami, a tutaj go y, biorą chrześcijanie w obroty, no wyznaj, no wyznaj, wejdź, wejdź, no wejdź, wejdź dobrze, Jezus jest moim Panem, on dalej jest w takim samym, Padnie, w jakim pył. I Biblię mu dał. Potem. Te niebieskie dawajcie, niebieskie, z nich się skręty do robią. Zawsze dawajcie te niebieskie. Chociaż będą jarać, kiedyś jeden świadectwo składał, człowiek dostał tę gedeonitkę, jarał, zjarał Mateusza. z ciebie, zjarał Łukasza, zjarał Marka. Nie ciebie, ale dobrze, że każdy przystał. Na Janie się nawrócił. Jak prawdę świadectwo pacjent składam, jak jarał, tak idą o nitkę, czyli. To jest, chociaż zawsze jak w jezieniu ostrosnego skręty robię, ja zawsze mówię ty, mówię, bo zawsze przychodzili na spotkanie, tań, tań, tań, tań, ja mówię, zaraz, a recedywa mnie rozwoju, zginieła recedywa, tak, wiesz. Recydwizna jest taka konstrukcja, że człowiek cokolwiek, żebym miał, wiesz, to, co recedywiście mają, takie pudełeczka małe, małe, małe, i w tym pudełeczku mają gwoździk, guleskę, gumkę, pół, igły, wiesz, dlaczego? Są tak zaburzeni, tak osamotnieni, że uważają, że cokolwiek będą mieli, to będzie ich stymulowało do poczucia bezpieczeństwa. Rozumiecie? Ja to trzasnąłem kiedyś. I też cokolwiek, bo cokolwiek ma to jest jego malutki świateczek. Rozumiecie, Ma wszystko poukładane. Człowieku, wiesz, że taki bołeczek ma mały, tutaj majteczki, tutaj to, ma ma tobołeczek kartonik, to jego ciebie całego życia. Mówię, wie, że tu już jest więcej? Głosiłem, że coś więcej jest niż kartoniczek, tak, I I hierarchii w kratkie. I też, jak bimnie rozdawałeś, to wiesz, jak będziesz czytał, to wiesz, jak będziesz jarał, to czytaj chociaż najpierw, czytaj. Ja wierzę w moc tego słowa. Chodzi o to, ludzie, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Głupota, głupota. Czy ktoś z was oglądał kiedyś szpital na peryferiach? W takim Potem zrobili z tego, prowadzili u nas taki film pod tytułem Jaki? To jest daleko od noszy. To jest na wzór tego wszystkiego. I tam była, przy ciebie, taka siostra nazywała się... Czekaj, zapomniałem. Był ordynator i taka siostra. Ta siostra była strasznie pogięta taka. I on do niej mówi... Siostr... Jak? Nie, basen to jest u nas. A tamta była inna. On mówi do niej, siostra, ten ordynator zawsze... Gdyby głupota miała skrzydła, to byś latała jak gołębica. I tak jej do niej rzeczy mówi. Głupota, która panuje w całym systemie nauczania jest straszna i Ty musisz być wyczulony na tą głupotę Słowo Boże mówi, że ten Duch, który nie wyznaje tak? który nie homologeo, że Jezus przed w ciele czyli On nie uznaje zasad, które zostały uwolnione w Chrystusowości tak? czyli co? Ten Duch będzie przeczył krzyżowi Przecież oczywiście ten duch nie powie, że Jezus nie umarł na krzyżu, tak? Ale on będzie przeczył wymianie krzyżowej. Rozumiesz? Jeżeli w jakichś nauczaniach jest zaprzeczenie wymianie krzyżowej, to jest duch antychrysta. Bo krzyż uderzył w rzeczywistość. On uderzył w nią. Rozumiesz? Grzechy są przebaczone. Amen. Rozumiesz, rozumiesz o tym, o czym mówię? Grzechy są przebaczone. A teraz jest nauczanie, i nauczanie mówi, tak, że Twój grzech jeszcze nie jest przebaczony. Rozumiesz, co mnie? Mówię? Ale grzechy są przebaczone. Choroby są uzdrowione. Rozumiesz, że ciała są ustrowione. Mówi, ja choruję, ja mówię, ale to dlaczego to on jest. Ty? To jest do lekarza. To ty chorujesz. Demony są złamane. Posłuchaj, diabeł jest złamany, to złamas. Diabeł jest złamany, złamany po twoimi stopami. A jest jakieś nauczanie, które mówi, że diabeł jest silny uważa na diabła. I są do ci notorycznie się mówi o sile diabła. Diabeł mnie opresjonuje, ale mnie miał jakieś Spotkajmy o opresję. opresję. co wy macie, ludzie, jakie opresje, opresje macie, opresje, opresje, opresje, opresje, opresje, opresje macie? W pastora przybili do drzwi kościoła. Rano przyszli do zboru, pastor wisi. Martwy. To są opresje. Rozumiesz? W Turcji wzięli pastora, sztyletowali proszę Ciebie, mu, yy, zadali mu 117 ukłuć. Przy 117 umarł. Kuli go w różne części ciała, żeby tylko wyrzec się jeduza. To są opresje. Rozumiesz? Przyjechał tutaj pastor z Turcji nam usługiwać kiedyś i on mówi do mnie do kościoła wchodzą z bronią, z granatami muzułmanie. I mówią do mnie, wyjdź z nami na zewnątrz, podczas nabożeństwa. A tu się tutaj mówi, jak wyjdziesz na zewnątrz, to cię zastrzelą. A ja mówię, zadałem pytanie Bogu w moim duchu, Panie, czemu mnie nie zastrzelą tutaj? A Duch się tu mówi, moja chwała nie pozwoli, żeby kula wyszła z lufy. Amen. Rozumiesz? Rozumiesz, o ja mówię? Oni mają opresję. Tak? W Nigerii dzieci mają podtrzynane gardła, a to są opresje. Jakie opresje masz? Opresje, bo cię co boli. Bo papierosy palisz, palisz papierosy, będziesz idiotą. Rozumiesz? Dlatego palisz papierosy. No papierosy palisz, no weź. No papierosy? No kto pali papierosy? No kto tu czytać nie umie? To trzeba, to trzeba byś napisane tej paczce papierosy, że to powoduje raka i choroby serca. I zabija też jest na z Mówisz, czy to, czy to napisane jest? Napisane jest. Napisane. To znaczy, czy ty to czytasz? już, okej. To już wiesz, co robisz. Czy ty przepraszam, wiesz, co robisz, jak nie czytasz na parszę papieru? To może nie czytasz, już, już zapamiętałeś, że wykułeś na pamięć. Czy ty wiesz, że ty proklamujesz swojego raka? Tak? Rozumiesz mnie? I to potem i to przychodzisz, pomoc się om miał, wiele po co? Ale po co? Jak Duch, proszę Ciebie, Golden Amerykanów się ma. Jak Ty kochasz, Goldeny, Goldeny kochasz. Goldeny, ale może teraz przyjdziesz do mnie teraz i to jest Jezus chce mi się żykać na Goldeny. Przyjmuje Twoją wolność. A potem przyjdziesz, złamiesz tą paczkę i wyrzucisz, więcej zapalisz, tak? Nie będziesz mówił, ale mam oprzeć z siebie w brzuszku. Brzuszku, ciec się, no w brzuszku, cień się, masz 40 czy 50 lat, cię w brzuszku, się, bo papieroski. Rozumiesz? Przepraszam, no weź, dla mnie to, to są poniżej pasa, wszystko. I się mówi, ale ma opresję, ale ciężko. Przychodzi, ludzie przychodzą, oprócz ale męcie, mówi, moja ci żona, moja tak przeciwko mnie, mówię, ty. Żona? Przeciwko tobie? Jak to jest żona przeciwko? Opowiedz mi Jak to żona przeciwko? Jak to jest? Ja przyszedłem do domu, wróciłem z więzienia, wziąłem worek ze śmieciami. zwinąłem wszystkie krzyże, wszystkie mateczki, zawsze dziewice. Wszystkie obrazki rzuciłem w ten Ustałem oddział do mojej niezbawionej, żony nie do niezbawionej matki, tak na nie patrzyłem, jak komornik szafy mnie odchował, no to będzie królestwo Boże od dzisiaj. A dwie. Agata oby mi odchodziła co tydzień. A pytajcie mnie. Ja nie mogę w to jesteś idiotą. Idiotą jesteś. Odejdę. ja mówię, proszę, tak wrócisz. A faceci ci się narzekają, żona mnie tam żona. A ja mówię, ale co ci żona? Dusi żona? Kulą miotką jest? Ja nie wiem, co to znaczy. Mam takie opresje od żony. Dzieci, mam takie opresje od dzieci. mam takie opresje w pracy. I mam opresję w Kościele. Pastor mnie zranił. Poranili. Wiecie, co to jest? To jest śmiechu warty. To jest śmiechu warty. Ale te nauczania są wszędzie w eterze. Tych nauczań jest pełno wszędzie. I co to jest? To znaczy, że to jest wyznanie, że Jezus jest moim Panem. Ja wyznaję, że Jezus jest moim Panem przez ciele. W ogóle nikt mnie nie zranił. Jestem niezraniony. Słuchajcie, w ogóle nie jestem zraniony. Lubię ludzi. Lubię moich wrogów. Nawet od nich czerpię. Nawet, wiecie co? Ja nawet czerpię z tych ludzi, którzy mnie nienawidzą. Patrzę nawet, co do mnie piszą i staram się z tego wyciągnąć coś dobrego. Teraz uwagę zwracam jedynie tym, którzy są usługującymi w formie publicznej. Piszę do nich, rozumiecie? Moja żona też do nich pisze. Mówię, chory psychicznie jesteś, szacił, wolność od demonów. Nie piszemy tego publicznie, piszemy prywatnie, tak? Do tych ludzi. Dlaczego? Bo ich kochamy. Kocha moi praci kocham moich braci i siostry, nie chcę, żeby kościół ten szpital psychiatryczny. psychiatrycznym, rozumiecie? Nie chcę tego. Amen. Twoi Wodzowie muszą być przynajmniej na tyle nie żeby nie przesyłać ci fałszywej informacji. Na początku było co? Słowo. Słowo, czyli komunikat, tak? Na początku był komunikat, a u Boga był komunikat, a Bogiem był komunikat. Komunikat, który przyjmujesz, komunikat, który przyjmujesz, jest Bogiem dla Ciebie. Jeżeli będziesz przyjmował w tym komunikacie Boga Żywego, to to będzie w porządku. Jak będziesz przyjmował Pałwana, to będziesz opowany w środku. I mimo, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, jednak dusza Twoja będzie zajechana jak koń maciarza i Ty musisz wziąć nad tym autorytet. Autorytet, rozumiesz? Autorytet. Nie ma, że ja internet. Bo to na internet można pojechać. <śmiech> Nie ma ludzi takich rzeczy. Wybieramy naszych wodzów wedle standardów Bożych. Przyglądamy się ludziom, modlimy się. Panie, to jest jedna ze stałych moich modlitw. Posyłaj do mojego życia apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli według Twojego serca. Ojcze, posyłaj ich do mnie, a mnie do nich. Ojcze, otwieram się na to. I dalej się modlę. Ojcze, ale zachowaj mnie od ludzi przewrotnych i złych. Zachowaj mnie od kłopoty! Zachowaj mnie, ojcze, od duchów wampirystycznych. Zachowaj mnie, tato, od zafałszowania prawdziwego chrześcijaństwa! Zachowaj mnie! I to jest modlitwa Boża. Chciałbym, żebyście zostali z tym przecież. Chciałbym, żebyście po prostu z tym zostali. Dziękuję.